Sześć, dziesięć, dwanaście. przedstawia Delta Green. Ostateczne równanie. Będziemy dzisiaj grać w Delta Green, nie wiem na ile jesteście zaznajomieni, ale za chwilę pokrótce mm -hmm. przedstawię czym to się różni od ZEWU, bo to jest chyba najlepszy punkt odniesienia. No właśnie, e... muszę było podręcznik otworzyć. E, dobra, więc może dwa słowa z kim gramy dzisiejszego wieczoru. Frejtak, e, coś o sobie. Gram w RPG. od około miesiąca. Zacząłem swoją przygodę z opcją online. No i próbuję różnych systemów grać z różnymi osobami. Cieszę się, że tu jestem. Jeżeli chodzi o Delta Green, to dotąd miałem okazję grać tylko raz. Kilka lat temu. Wiem, że to jest bardzo fajny, wdzięczny setting, także czekam na sesję. Dzięki. Ja jestem Altorion, w RPG gram od jakichś kilkunastu lat, ale do tej pory niemal wyłącznie na żywo. Jest to moje pierwsze spotkanie z Deltą Green jako systemem. Wcześniej grałem w Cthulhu parę razy, ale samą Deltę nigdy. Ja zasadniczo jestem mistrzem gry, więc granie jako gracz jest dla mnie też w pewnym sensie nowością. Bardzo mnie ciekawi jak to wyjdzie. Okej, okay. no ja jestem Jacek, już ty, ty Altorin, już miałeś okazję grać w jedną grę u mnie, z, z, Tomkiem, z Tomkiem niestety jeszcze nie miałem przyjemności, ale mam nadzieję, że e, będzie to pozytywne doświadczenie. Nie ukrywam, że każda, e, każda gra, szczególnie z ludźmi, którymi nie gram na co dzień, czy co tydzień, czy co miesiąc jest dla mnie jakimś wyzwaniem. Sama Delta Green jest mi tak na poły nadal jeszcze obca, bo w... ja nie grałem w tą oryginalną Deltę, tylko prowadziłem do tej pory dwa albo trzy scenariusze w tą nową Deltę i za każdym razem jest to totalny mindfuck, więc nie widziałem do tej pory jeszcze złego scenariusza i nie widziałem do tej pory jeszcze dobrego rozwiązania w scenariuszu Dolty Green od strony graczy, więc mam nadzieję, że utrzymacie tę te tendencję i, i będzie to coś ciekawego. E, no, przeważnie to się kończy przy pomocy ognia czy samobójstw, więc jakby nie to, że podpowiadam, ale <grym> macie, macie wybór. <grym> tak jest. E, no to pocieszające. Tak, ale chcę zaznaczyć, że u mnie w ogólnie niewiele osób, ja osobiście niewiele osób uśmiercam, Kino. kilka osób czasami postanowiło samemu się uśmiercić, ale nie namawiałem nigdy, więc jakby... E, tak, tak wyszło. No, tak <grywa> bywa czasem. No, no i był ten jeden głupi przypadek, kiedy ktoś postanowił ukraść e, część księgozbioru e, zbioru z biblioteki Sela. No to nie było dobrym pomysłem też, ale. E, dobra, więc. E... Delta Green jest podstawowo y, ze Cthulhu, czyli system procentowy i tutaj niewiele się różni, poza tym, że gra jest bardzo uproszczona, y, jeśli chodzi o y, niektóre rozwiązania, eee, ona, ta wersja Delta Green powstała po siódmej edycji Zewu, więc ona jest trochę, mm, trochę się wydaje, mogłaby być usprawniona w stosunku do siódmej edycji, ale mimo to, jak dla mnie, jest to fenomenalny system, który jest prosty i rozwiązuje pewne rzeczy w fajny sposób, zarówno od strony takiej czysto eee, rzucania kostkami podczas gry, jak i takim storytellingowym, ponieważ uwzględnia rzeczy, które popychają postać do takich życiowych rozkwin. I jednym z tych elementów są tzw. bonds, czyli te, nie wiem właściwie jak to w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć te połączenia graczy, czy takie takie kotwice życiowe. ważne dla nas osoby. Tak, o kotwice życiowe jest bardzo ładnym określeniem. I to są, to są, jak to gdzieś fajnie przeczytałem w sieci, że jest to taki sanity shield, czyli tarcza na poczytalność, którą po prostu, na którą po prostu mo można zrzucać ewentualne utraty poczytalności, właśnie można przekierowywać na te nasze więzi. I... Taką jeszcze zasadniczą różnicą, raczej dwiema, znaczy wszystko tak naprawdę rozkręca się wokół, rozgrywa się wokół poczytalności. W Zewie Cthulhu jest to tak, że po prostu rzucamy tymi kostkami i tam w momencie kiedy utracimy więcej niż X to się robi mniejszy albo większy shitstorm. Tutaj natomiast jest tak, że mamy taki breaking point naszej postaci. I to jest taki poziom, do którego jak yy, spadniemy, to wtedy nabywamy jakąś przypadłość, ułomność, która może być albo nie być chorobą psychiczną, czy jakąś, takim, jakąś paranoją i tak dalej i ten breaking point następnie się obniża o pewną ilość punktów i przy kolejnym breaking pointcie, i ten breaking point oczywiście wtedy coraz częściej następuje i coraz więcej się dzieje. I w Delta Green też uwzględnia sposób, w jaki możemy stracić punkty poczytalności. I możemy je stracić z trzech y, źródeł. Czyli y, w momencie. Znaczy, so, trzy źródła to jest. Y przemoc, bezsilność i wszystkie nadprzyrodzone wydarzenia. I tak naprawdę ze uwzględnia tylko tę trzecią kategorię, czyli nadprzyrodzone zdarzenia, a całość jest gdzieś tam może liźnięta, może ta przemoc jest gdzieś uwzględniona, ale tak naprawdę tylko jakieś straszne rzeczy mogą nas w Zewie Cthulhu przestraszyć i tak dalej. A tutaj jest tak, że w momencie, kiedy na przykład jesteśmy pod ostrym obstrzałem z broni maszynowej i nie mamy dokąd uciec i, i po prostu czujemy oddych śmierci, na plecach, to wtedy rzucamy na poczytalność, możemy się złamać. W momencie, kiedy nie wiem, przeprowadzamy przesłuchanie względem tortury, i musimy wykazać się no, inwencją przy łamaniu czyjegoś charakteru, rzucamy na poczytalność. W momencie, kiedy dowiadujemy się, że albo widzimy, że postać z ekipy została w jakiś sposób wyeliminowana, rzucamy na bezsilność itd. itd. I jest ciekawe to, że w momencie, kiedy tracimy poczytalność z danego źródła, czyli czy to będzie... Znaczy z dwóch źródeł tak naprawdę, bo na nienaturalne wydarzenia nigdy nie możemy się jakby znieczulić, podczas gdy na bezsilność i przemoc możemy się znieczulić. Czyli jesteśmy po prostu nie wiem, zatwardziałym w boju żołnierzem, który już zabił tyle osób, że no, nie rusza go ciągnięcie za spust i zabijanie kolejne osoby. Dzieje się to w taki sposób, że w momencie, kiedy tracimy poczytalność z danego źródła, zaznaczamy na karcie postaci, mamy... Adaptation Gdyś... to insanity na wysokości difficulty jest, not, uh, zaraz nad filmami. Okej. Okay. Tak, rzeczywiście, ok. I mamy takie trzy checkboxy i w momencie, kiedy wypełnimy trzy checkboxy, to już jesteśmy znieczuleni na dane źródła utraty poczytelności i już nigdy nie będziemy tracić wtedy poczytelności z tego konkretnego źródła. Tylko jeśli stracimy 5 punktów albo więcej, albo osiągniemy breaking point zanim wypełnimy te trzy checkboxy, wymazujemy te checkboxy i sprawa zaczyna się od początku. Czyli mhm. tak naprawdę w momencie, kiedy powoli nam się sączy ta poczytalność i no, nie odbije nam szajba w skrócie to wtedy się znieczulamy a w innym wypadku toczy się dalej i w i to są chyba takie podstawowe różnice z systemem, z racji tego, że ja Deltę no, prowadziłem raptem kilka razy i nie mam systemu w małym palcu, to nie oczekujcie ode mnie, że będziemy trzymali się super zasad i tak dalej, ale te zasady są i mam nadzieję, że będziemy egzekwować przynajmniej utratę poczytelności. E, sam jeszcze same testy mm, skili wykonuje się w tak naprawdę tak samo jak z Wiektu, czyli rzucamy kością procentową, jak wypadnie mniej to się udało. E, większość testów też jest robiona na tej zasadzie, że w momencie kiedy e, przeważnie te scenariusze zakładają, że jeżeli postać taka ma tyle w danej cesze to e, test się udaje i jest to bez spiny. Oczywiście jest wykluczeniem momentów, które e, nadają tempa scenariuszowi i są wykonywane pod jakimś ciśnieniem czy presją czasu i tak dalej. Różnicą też w, pomiędzy Zewem a Deltą jest to, że krytyki, eee, Rzuca, krytyki uzyskuje się w momencie, kiedy na kostkach wypadną te same cyfry, liczby. Przepraszam. Czyli jeżeli mamy 88, a cechę mamy 70, no to mamy krytyczną porażkę. Jeżeli mamy 55, a cechę 70, no to mamy krytyczny sukces. I tak to w skrócie wygląda. Mm. Czy chcesz mieć rules lawyera? W sensie chcesz, żebym zwracał uwagę na zasady, czy mamy je w nosie? Obie rzeczy są ok, jeśli o mnie chodzi? E, wiesz co, ja nie mam żadnego problemu z zasadami. E, ja tylko nie lubię w momencie, kiedy zasady e, wchodzą w momencie, kiedy jest naprawdę jakaś intensywna akcja mm. i no, to fabularnie jest Ale jeżeli e, masz coś do powiedzenia na temat tego, żeby to działa tak albo inaczej, bo na przykład e, w momencie, kiedy tracimy też poczytalność, można zrzucać to na e, nasze mm, te więzi i obniżać je i te zasady gdzieś są oczywiście i tak dalej. Ale jeżeli chcecie bawić się w tych ról lawyerów to mi to nie przeszkadza jakoś specjalnie. Tylko, okay, tylko żeby Dzięki nie był to taki, wiesz, żeby to nie był taki doorstopper, że nie wiem, jest super scena i tak dalej. A ktoś mi mówi nagle, że ale tutaj można było to... Jasne, dobra. Ale... Nie, no to ja, mam tak, ja mam takie podejście, że zasady są ważne, ale tak jak chyba słyszę, Ty masz podejście, Jacek, że tak naprawdę to chodzi Aha. o historię, no. roleplay i, i zabawę, nie? a nie żeby po prostu być strażnikiem tych, tych zasad, czy nagle po prostu właśnie rozwalać samą rozgrywkę. Przecież Zew, to tak nie działa. Zew podejrzewam, że Delta też nie traci na omijaniu zasad w hmm. ogóle, więc... No, kobie te opcje są proste zasada, wie, Story first i, i, mm -hmm. i, i do przodu. Nie? Zresztą, jak, jak pamiętasz jak to nie Resection of Time, które prowadziłem Zgadza jakiś czas temu, to naprawdę te zasady były traktowane lajtowo, one się pojawiały, ale <coughs> mam wrażenie, że gra nie utraciła za wiele i. Mm -hmm. e... Zgadzam się? Wydaje mi się, że się dogadamy i na pewno. Ja miałem też takie sytuacje podczas gier, kiedy ktoś się upierał przy zasadach. Ja miałem mocno odmienne zdanie na jakiś temat i, i w takich momentach stwierdzam, że po prostu jeżeli ktoś ma frajdę z tego, że egzekwuje też zasady, a nie jest mistrzem gry, to, to ja się też nie upieram, nie? No bo to chodzi o, okay. o dobrą frajdę i, i, i tyle. Nie? Eee, żeby tylko mi potem nikt w rękach nie płakał, że kurczę, że zmarł, czy coś, bo to... Jasne, no to trochę nie <grym> takiego <grym> typu gra. Mm -hmm. No tak, właśnie, no, to jest właśnie tego typu gra i, i też zakładając, że gramy w pojedynczy scenariusz, który być może rozwinie się dalej, postacie zostaną i być może wrócimy z tymi postaciami w kolejnych scenariuszach, to zakładamy, że te, że te postacie, zresztą tak jak w każdym scenariuszu do Zawoktulu, one są przeznaczone na straty w ten albo inny sposób. Dobra, więc e, to było takie słowe wprowadzenia. E, dzisiaj będziemy grali w scenariusz, który ma nazwę kodową operacji Japetus. E, jeszcze nic o niej nie wiecie, e, nic wam nie zdradzałem. E, jest mhm. to, mam nadzieję, bardzo, jak dla mnie, bardzo satysfakcjonujący scenariusz, jeśli chodzi o samą historię, która jest e, e, nie jest banalna, Yy, I mam nadzieję, że mnie przede wszystkim zaskoczy, bo to jest z, z, dla mnie najfajniejsze, kiedy gracze robią coś zupełnie nieprzewidzianego. Więc przejdźmy może do tworzenia postaci i yy, powiedzcie, yy, przede wszystkim ja nie chcę, yy, yy, inaczej, mój poziom zaznajomienia z lorem Dolty Green jest średni. I jest bardzo dużo niuansów w samej historii Delty Green, która sięga czasów, według podręcznika sama organizacja powstała po najeździe na Innsmouth z pamiętnej historii Lovecrafta i ta organizacja po prostu legała przemianom i w tej chwili jej status jest powiedzmy dosyć mglisty. Ja nie chciałbym w to teraz wchodzić. Natomiast chciałbym, żeby to było też częścią przyszłych ewentualnych historii, kiedy będziemy to mm -hmm. wszystko rozkminiać. I zasadnicze pytanie w takim razie będzie, czy chcecie grać częścią... Znaczy możemy przyjąć trzy założenia. Okay. Nie jesteście w żaden sposób świadomi istnienia Delty Green, ale działacie w organizacjach rządowych, które dają wam pewnego rodzaju przywileje i stajecie się na celowniku Dolty Green z tego albo innego powodu, gracie tak zwanymi, jak to po angielsku jest nazywane, friendlies, czyli potencjalnymi, hmm. potencjalnymi agentami albo po prostu piąkami agencji, albo jesteście już w agencji. I teraz ja nie mam problemu z żadną z tych opcji, tak naprawdę ta opcja trzecia jest dla mnie najłatwiejsza, ale ona jest taka najprostsza, jeśli chodzi o rozwiązywanie pewnych rzeczy na początku fabularnie, a potem tak naprawdę to już zobaczymy, więc nie wiem jaki, powiedzcie może jaki macie koncept i jak chcecie się odnieść do samej organizacji. Okej, okay. ja chciałem grać um, agentem specjalnym FBI, e, Tanem Hallem, e, widzę go jako człowieka w okolicach 35 roku życia, który, naj, który e, najpierw był e, drobnomiasteczkowym e, policjantem powiedzmy gdzieś w Maine, Jego widziałem w Lizbonie w, w Maine, e, który najpierw zaczynał jako bardzo taki by the book cop bardzo trzymający się regulaminu, profesjonalny i tak dalej i te jego metody działały do czasu kiedy on się zajmował właśnie drobno miasteczkowymi sprawami, a kiedy wstąpił do FBI do wydziału kryminalnego i zaczął się zajmować już no, sprawami znacznie poważniejszego kalibru zaczyna mieć tendencję do Pójścia na skróty. Tu się temu podrzuci do wody, tamtego się trochę przydusi na, na przesłuchaniu, tu się trochę oszuka, tam się trochę skantuje, to się schowa, to się zmieni. Sporo kreatywnej literatury w raportach i tak dalej. Wydaje mi się, że ta koncepcja by działała w każdej z tych trzech możliwości, które nam zaproponowałeś. Wydaje mi się, że działałaby zarówno jako Friendly, jako ktoś, kto w ogóle sobie nie zdaje sprawy z Delty, czy jako człowiek, który już z Deltą miał do czynienia. Każda z tych opcji, wydaje mi się, mnie raczej wypasowała. To może Tomek powiedz, jak ty widzisz swoją postać i możecie razem też dojść do tego. I, mhm. i też będzie zasadnicze pytanie w takim razie, czy Wy się znacie i wtedy jeżeli byście byli albo nie byli częścią Delty Green to jakie są Wasze połączenia, a może, może nie być żadnych, możecie dopiero teraz być połączeni po prostu zleceniem z agencji? Dobra, to moje pytanie jeszcze przed tym, jak opowiem o tym, która koncepcja jest mi jakoś najbliższa i trochę o samej postaci. To mam pytanie, powiedz Jacek, ty mniej więcej na ile zakładasz sesji tą przygodę? Wiesz, pytam też dlatego, że jak wybierzemy na przykład opcję, że dopiero gdzieś tam doświadczamy pewnych rzeczy, ale jeszcze nie jesteśmy w żaden sposób zwerbowani, no to wiadomo, że fajnie jakoś byłoby nadbudować może jakiś background trochę jakieś retrospekcje porobić. Pytanie, czy masz to w ten sposób przemyślane i dajesz na tym wejściu jakby tą przestrzeń, czy raczej myślisz o tym, żeby zacząć już tak naprawdę powiedzmy to pierwsze spotkanie. No wiem, że dzisiaj to będą jakieś dwie, pewnie trzy sceny max, ale czy chciałbyś, żeby ta historia od razu płynnie weszła, czy chciałbyś właśnie, żebyśmy trochę pobawili się tym, co przed miało miejsce? A wiesz co, to jest tak, że nie, nie wiem, czy będę chciał się bawić w takie odgrywanie retrospekcji, ale jeśli gracze sami chcą uzupełnić to, czy to narracją podczas sesji, czy to uzupełnieniem opisu postaci później, ja nie mam z tym żadnego problemu. Pytanie też, jak wy chcecie, bo często jest takie założenie w samej Delcie, że postacie biorą udział w czymś nadnaturalnym i stykają się z tym, po czym ze względu na to stają, stają się celem po prostu samej organizacji, która ich werbuje właśnie z tego względu. Więc dobrze by było, żeby postacie miały w swoim backgroundzie coś takiego, co przykuwa uwagę organizacji, które zajmują się właśnie jakimiś rzeczami nadprzyrodzonymi. Ja bym to mógł wprowadzić na przykład jako w pewnym sensie ten punkt krytyczny, po którym zacząłem bardziej no, schodzić z drogi Prawa i Sprawiedliwości, a bardziej na skróty i tak dalej. Nie? Powiedzmy, że była jakaś sprawa, która no, nie dało się tego zamknąć w uczciwy sposób prawny, bo no, nie sposób uczciwy sposób prawny osądzić czegoś, co nie jest człowiekiem coś takiego. Trzeba to było powiedzmy zaciukać tam za stodołą. Mhm. To ja w I takim więc razie... błoty są na czym ją mógł zrobić. Ja w takim razie chyba bym z grubej rury poszedł i od razu wybrał koncepcję trzecią. Mhm. A, okay. a, różne, a różne rzeczy, które, tak, które jakby spowodowały, że trafiliśmy tam. Trochę w momencie, kiedy będziemy opowiadać o tych postaciach, a trochę tak jak powiedziałeś w trakcie gry, na przykład nawiązanie do jakichś wątków. Mhm. Mhm. To ja bym widział to tak. Ale okay. też nie chcę, wiecie, nie chcę jakby forsować... Nie, pasuje mi to jak najbardziej. To, tak jak powiedziałem, będzie to ten punkt zwrotny, coś tam się wymyśli, jakąś krótką historię. Nie mm. jestem w stanie tego zrobić na poczekaniu, w żaden sposób sensowny, ale na pewno będziesz miał to przygotowane przed następną sesją. Spoko. Wiesz, ważne, żebyście wy to mieli spójnie w swojej głowie, to, mm -hmm. to będzie... To jest najważniejsze, tak naprawdę. Samą Daltę można grać w, na kilka różnych sposobów, tak naprawdę. Nie? Jakby ja grałem, to, ja grałem to taki, w, w, że wszyscy są agentami i zajmują się sprawą w agencji, ale tak naprawdę byli agentami, którzy z swojego zawodu nie są agentami specjalnymi w żaden sposób, tylko są okay. specjalistami w czymś. No trochę jak, nie wiem, profesorowie w zawiektulu, tak. Nie byli, w cudzysłowie, mm. zwykłymi ludźmi, którzy zajmowali się pewną sprawą. Deltę też można grać w taki sposób, wiesz, wyważasz z buta, drzwi, karabiny, z pełen swot i tak dalej. Tego nie? bym bardzo nie chciał. To e... jest zupełnie inny to znaczy, styl. Okej, okay, ale wiesz, ale to jest tak, że wywalasz drzwi z buta, po czym ginie ci połowa, wiesz, ekipy, nie? I... To, to już trochę lepiej. Czyli, no, nie bawimy się w komando, a jeżeli się bawimy w komando, to się okazuje, że tak naprawdę pół roku temu miałeś lobotomię i jesteś zamknięty w jakiś, wiesz, systemie badawczym, nie? Albo, albo, albo gramy w taki po prostu zwykły Cthulhu modern, który tak powoli się sączy w stronę tej delty. No, ta opcja w tej chwili i dam sobie z tym spokój. Możemy, mm -hmm. wiecie co, jakby nie gramy, mam nadzieję, pierwszy i ostatni raz, więc na, na wszystko tak jest oś. czas. E... Ja też rozumiem, że sama ta przygoda zakłada jakieś podejście takie pewnie modelowe. Oczywiście tak, tak też myślę sobie, że tam jest jakaś konwencja też określona tego, nie? E, jest konwencja, ale e, z Delta Green jest tak i to wyjdzie podczas scenariusza, że w, w momencie, kiedy... Mm, Gracie oficjalnymi agentami, to jest tak naprawdę, czyli na przykład FBI w tym wypadku, to jest lepiej. Jednak jeśli nie gracie agentami FBI, a potrzebujecie mieć dostęp jako agenci FBI, to też nie ma problemu, tylko że no, podawanie się za agenta federalnego to jest bodajże 13 lat w więzieniu. Więc no, trzeba mm -hmm. uważać, żeby po prostu i, i też jakby y, na przykład y, tu od razu powiem, że y, właśnie strata pracy czy pobyt w więzieniu to jest, są kolejne utraty poczytalności. Y, y, I... I od razu mi się przypomniało, że kolejną fajną rzeczą w DLC jest to, że pomiędzy scenariuszami macie kilka różnych opcji do wyboru, <śmiech> czyli ten taki downtime, który jest normalnie pomiędzy, w cudzysłowie, przygodami, to nie jest zawsze takie zero-jedynkowe rozwiązanie, ponieważ, no nie wiem, Żona chce rozwodu, macie w garażu pudło z czymś, co wydaje co dziwne dźwięki, trzeba to sprawdzić, do tego chcą was zwolnić z roboty i, i, i trzeba wybrać jedną opcję po prostu, a wszystko inne się zaczyna walić. Więc jakby to jest okay. też fajne, że i chciałbym, żeby to też tak było, że jesteście prawdziwymi ludźmi, z prawdziwymi problemami co e, w że w momencie kiedy wiesz jakby wbiegasz za nie wiem w ciemną alekę za czymś e, to dostajesz SMS-a że nie wiem twój syn dostał się na studia i, i wszystko jest super tak naprawdę nie no, zajebiście no. ja, ja hmm? bardzo lubię takie, takie smaczki Eee, tylko to też wymaga od samych graczy, żeby generowali tego typu sytuacje mm. i, i, i ten background, nie? więc... A myślę, że z tym nie będziesz chyba miał problemu. No też, tak jak słyszę, to wszyscy jesteśmy MG z tego, z tego grona, także też jakieś pewnie różne pomysły w trakcie, naturalna rzecz, że będą przychodziły, nie? Mm -hmm. Tak. To jest, prawda, moja... Postać B, bo pierwsza, mi, którą wpadła nie, nie pasowała do sesji, ale coś się wymyśli. Znaczy wiesz, jakby to też dobrze powiedzieć, ja zawsze mówię to swoim graczom, jak gramy, albo jak kiedyś graliśmy, żeby zawsze mieli wygenerowaną postać zapasową, przynajmniej w koncepcie, tak. bo no, tak. rzeczy się dzieją, tak i mhm. no. Mam w każdym razie. E, Okej, okay, więc e, dobra, to przejdźmy w takim razie, e, czyli gracie agentami Delta, tak? Tak, tylko jeszcze chciałbym się wreszcie dowiedzieć, ten, kim Frytaga, ale więcej o postaci Frytaga, bo jeszcze mm -hmm. mówiłeś, że musimy zdecydować, czy się znamy, czy nie. Dobra, e, to ja krótko powiem na razie, a później, jak będziemy mieli... Już po, już po rozpisaniu tej postaci, to myślę, że więcej dopowiem. Alan Wilkins, też doświadczenie w służbach, w jakichś służbach specjalnych czy jakiejś agencji. Nie mam tego sprecyzowanego na tą chwilę, ale też będę miał to spisane konkretnie. To jest gościu, który ma już blisko 42 lata. Także można powiedzieć, że lata świetności, jeżeli chodzi o bystrość umysłu pewnie już ma za sobą, chociaż z drugiej strony ten background, to doświadczenie i to, że widział wiele w pracy i, i to, że w wielu tych pracach, w których pracował, pełnił też kierownicze funkcje, powoduje, że mógł stać się, spowodowało, że mógł stać się łakomym kąskiem dla Delty. Też z racji różnych koneksji, znajomości, powiązań swoich zawodowych i gdzieś rodzinnych. Jeżeli chodzi o Natomiast o jego takie podejście, czy o jego osobowość, no to tutaj już nie mamy tak nieskazitelnej postaci, jaką się jawi za pomocą tych dyplomów, uznań różnych i tego typu. Jest to typ takiego skrytego, ale jednak paranoika, hipochondryka, gość, który też jeżeli chodzi o jakieś, o jakieś ambicje, to w zasadzie trafił do delty po jakichś tam szczeblach zawodowych i oczywiście dla niego jest to jakaś nobilitacja, ale z racji, że on sam boryka się z jakimiś swoimi psychicznymi różnymi problemami, e, jakimiś wątkami też depresyjnymi gdzieś na przełomie swojego życia, nie potrafi się tym cieszyć. E, co więcej, potrafi być takim typem e, trochę takiego wampira energetycznego, trochę potrafi być fatalistą w różnych sytuacjach. Natomiast no, jest ta druga odnoga, czyli kiedy się przyłoży, to naprawdę potrafi być specjalistą. Okej, okay, ale specjalistą okay. w czym teraz dokładnie? No i myślę, że tutaj możemy, bo tak przeglądam sobie, yy, przeglądam sobie właśnie tę profesję, może być jakimś technikiem, e, informatycz, informatykiem, jakimś specjalistą od, e, od baz danych, od... E... Tylko tutaj Tomuś... od razu powiem to, to, co Alterionowi mówiłem, że... E... Jeżeli chcesz, inaczej, możesz znać się na matematyce i możesz, to tutaj wyprzedzam trochę wydarzenie ze scenariusza, możesz okłamać oficjalnie deltę, aczkolwiek mają teczkę o tobie i możesz się zapierać, że tak naprawdę nie znasz się na matematyce, ale będzie to ciekawe rozwiązanie scenariusza, jeśli naprawdę będziesz miał choć minimalne pojęcie o, o takiej, powiedzmy, na, uniwersyte na uniwersyteckim poziomie matematyki, tak Czy... e, Czyli chodzi ci po prostu, że ja nie jako postać, tylko jako, jako gracz miałbym mieć, tak? Pojęciu? Nie, jako nie, postać. Nie nie, nie, nie, nie, że jako postać, że jako postać. postacie z matematyką i, i to za chwilę wyjdzie po prostu, że. Yy... Ja chciałem właśnie matematykiem grać na no. postać numer jeden. Znaczy, To by Ty. było, naprawdę to by była super yy, jednosesyjna przygoda. <grystanie> no. <grystanie> Okej, okay, dobra, dobra, czyli sugerujesz, żeby jednak nie. Dobra, czyli jeżeli nie to. Hmm. To, to myślę, że on może być gościem, który jest trochę takim headhunterem. E, gościem z, z też z takim zacięciem psychologicznym. Mm -hmm. e, o, myślę, że to jest że to, jest to, że mógłbym być e, zarówno jakimś, e, jakąś taką... No tak, z zacięciem psychologicznym, e, z... E, to się przyda tutaj. Mm -hmm. To myślę, że... Tylko zastanawiam się, wiesz, jak to, jak to nazwać pod, pod samą deltę, pod samą specyfikę, ale... W tym kierunku bym poszedł. Patrzę, czy ktoś tutaj z Też tym... Rzucę okiem na podręcznik też może mi się uda coś podpowiedzieć. E, też patrzę. E... Może być Physician i potem psychoterapia jako obieralny, jeśli chcesz od tej strony. Możesz o. też. Znaczy wiesz, w ogóle możesz być, ten... możesz być jakiś special operator yy, a, i być na przykład jakimś byłym wojskowym, który yy, nie wiem, uległ jakiemuś uszkodzeniu, które wykluczyło go ze służby, ale ze względu na jakieś takie specjalne zdolności, yy, nie wiem, świetnie potrafi rozgryzać ludzi. Tak czy inaczej, jakby okay. to... A jak chcesz od tej strony, to może nie wiem, jakiś handler w CIA albo coś podobnego? Czy mi nie pasowało? Wiesz co ta opcja z tym Special Operator jak najbardziej moim zdaniem i ten wątek z, z tym, że gdzieś jakiś epizod, czy nawet mm -hmm. no jakiś epizod wojskowy, no, Wiesz i ten spoko. epizod wojskowy może być właśnie tym epizodem, który sprawił, że zwróciła na ciebie uwagę Delta. Nie? Dobra. Więc to możesz wymyślić co to było, okay. wiesz to może być tak naprawdę coś bardzo nieznacznego. Co zwróciło Twoją uwagę, i nagle się okazało, że jesteś w wokół cyklonu czegoś o wiele większego, i zostałeś zwerbowany. I następnie zostałeś przydzielony do jakiegoś zadania, które miało, miało pomóc rozwiązać tamtą sprawę. Czy to się udało, czy nie, to już jak, jak wolisz. Nie? Natomiast, Dobrze. Altarion, rozumiem, że Ethan mhm. musiał pozbyć się jakby no, w. Muszę zachować się w dwuznacznej sytuacji, żeby wyeliminować kogoś, <coughs> kto e, powiedzmy... Zrobiłeś coś, Powiedz... co by ciebie skazało, natomiast okazało się, że mhm. był ktoś, kto uwierzył tobie i wyciągnął ciebie i w jakiś magiczny sposób ciebie obronili przed sądem wojsk nie wojskowym. Ja tylko... bym to widział mhm. bardziej w ten sposób, że mojej postaci się to udało zakryć przed jego przełożonymi, ale okay. pomimo tego Delta do tego doszło, bo Delta wiedziała, czego szukać. Okay. Powiedzmy, nie wiem, że był, był jakiś przypadek gościa, który zabijał ludzi siłą umysłu, mm -hmm. tak, więc no, przełożeni no, nie patrzyli się na, to, na tę sprawę jako gość tu używający siły umysłu, więc trochę się nakłamało w raportach i przełożeni mu wierzyli, ale Delta nie uwierzyła, bo Delta wiedziała, że takie rzeczy mogą być. Mm -hmm. Jak to mm -hmm. tak widział. Okej okay. i teraz jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć. Delta jakby hmm... Wy praktycznie nic nie wiecie o Dolcie. Jest to mhm. organizacja, to jest pełna konspiracja wewnątrz układów rządu Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę jesteście pionkami. Delta ma też na Was mocną dźwignię w postaci tego, co kiedyś zrobiliście i coś, i ma na Was papiery, które mogą Was pogrążyć, no nikt tutaj jakby nie mówi o szantażu, ale jakby pewne gwarancje zostały zastosowane, że wiecie, że no nie macie, nie macie innej opcji, nie? Jakby czy z wyboru, czy po prostu pod presją wykonujecie zadania, które do tej pory nie sprawiły, że umarliście, więc... Mam pytanie? E mhm. Czy mogę być, jeżeli chodzi o to, powiedzmy tą taką specjalizację, czy mogę być mediatorem? O, bardzo fajnie brzmi. Tak, jak najbardziej. Tylko pytanie okay. teraz mediator. Yy, yy, bam, Bam, Bam, Bam. Czy to będzie mediator jako wolny strzelec? Nie. Czy to będzie mediator, który będzie na przykład wojskowym albo pracował dla CIA, NSA, FBI? To właśnie trzymałbym się tej koncepcji, którą zaproponowałeś, że ja miałem wcześniej ten epizod wojskowy. Tam wymyślę całą historię, co tam się wydarzyło, natomiast ten taki mój powiedzmy, mój własny, unikalny skill to jest to są te mediacje. To jest coś, co ja rozwijałem przez lata. Ale mówisz o mediacjach militarnych czy mediacjach w sprawie z zakładnikami czy mediacje jakiego typu? Wiesz co, myślę, że, mogło, że mogłem mieć, mogłem pracować z racji, że będzie ten epizod wojskowy, to, że tam jak najbardziej był czas, kiedy zajmowałem się mediacjami wojskowymi czy militarnymi, Natomiast jest to, jest to w tym momencie jakoś, jakoś trzeba to rozróżnić? Mo czy może być tak, że mogę mieć doświadczenie i w tym, i w tym? Jako 40 Tak, tak oczywiście. Lat? W sensie, wiesz, jakby no. też, żeby było jasne, jakiekolwiek nieścisłości z światem rzeczywistym, to licencja poetyka pełno gębą i tak dalej. Okay, ja nie jestem, ja nie jestem broń Boże, jakimś konspiracyjnym freakiem, który ma to wszystko rozkwinione. Ja po prostu lubię zagrać w tego typu grę i Kiedyś mm -hmm. oglądałem archiwum X, więc jakby nie oczekujcie, Dobre, że my? ja będę potrafił odróżnić typy broni i mówić o wszystkim. W... Ja jestem zboczony. W sensie mi to zupełnie mi przeszkadza, że inni nie są zboczeni, tak. ale ja odczuwam wewnętrzną potrzebę, żeby sobie wejść na stronę uniwersytetu, przejrzeć, czy oni faktycznie mają te całe te czy to się tak nazywa, czy to było w danym roku już dostępne. No ja jestem zboczony. Jeżeli będziesz pomysł. mnie poprawiał i to wniesie coś fajnego... Nie, nie będę cię poprawiał, I... bo to nie ma znaczenia, ale e... tak. Mm. Więc y, Fry tak jakbyś chciał potem dołączyć do, do, do jakiejś y, federalnej organizacji, tak? Tak. Musisz sobie zobaczyć, czy DA cię przyjmie, ale FBI na pewno. Mhm. Mm DA ma jakiś limit wieku, nie jestem pewien, czy nie będziesz za stary dla nich, a FBI mm -hmm. przyjmuje byłych wojskowych pomimo limitu tu wieku, mm -hmm. więc to, to może cię zainteresować. No to to się nie zainteresować. To mi to pasuje jak najbardziej. Organizacja, która się pojawia też w opowiadaniach Dalty, które swoją drogę teraz czytam, to jest EPA. To jest uh, Environmental Protection, Protection Agency, co jest w ogóle dla mnie było Ministerstwo Środowiska ze własną agenturą. Co tak. jest... Oni mają pocztowców przecież, powiem, agentów. federalnych oni, postal, chyba, postal coś oni chyba mogą nosić broń w ogóle. Oni noszą broń, tak, oni nawet mają granatniki na to jest, to jest Ameryka. Jakieś, to, to, to jest, jest jakiś wiary. absurd, nie? Ale to jest, to nie? To jest ogólnie organizacja, która zajmuje się przestępstwami przemysłowymi na taką dużą skalę, więc jakby, jak się o tym pomyśli, o złożach na przykład ropy i tak dalej, czy jakichś no, tak. zrzutach uranu do morza, to... To prawda, nie, Ciekawe. to by jeszcze nie, nie rusza, ale ja ci puszczowcy ten... z granatnikami to jest, jedna, to jest najbardziej amerykańska rzecz, którą jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale co, rocket jumpy robią? Czy... Nie wiem, w każdym razie jest to jakaś posta, coś tam, serwis, agency, nie pamiętam. Federalne organizacja, organizacja pocztowa pocztowe, oni mają broń ciężko, bo mają, going bo czemu nie, bo Ameryka. Więc y, przechodzimy do, do mięsa, czyli spisaniu cyferek na karcie postaci. K karty postaci, jak widzicie, są y, przypisane już... Y, w zakładkach Character sheet na Roll20, którego używamy i tam jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Więc ja mam tutaj przed sobą podręcznik i lecimy po celaku. Pytanie rozumiem, że nie chcecie rzucać losowo. Są trzy sposoby. Rzucamy losowo na cechy, rozdzielamy punkty albo dostajecie taki gotowy pakiet liczb, które sobie przydzielicie. Ja mam musimy... już rozdzielone pakietem. bo To ja może ja nie być losową. Tak, może być pakiet. Okej. Okay, więc są w takim razie tutaj takie trzy pakiety, które są określone jako well-rounded, focused i highly focused, tak? Czyli taki ogólnie zbilansowany, wyspecjalizowany i wysoko, wyspec wysoko wyspecjalizowany. I tutaj. No to mnie się tylko sumują do tej wartości, co się miały sumować do tam 72 czy ilu? Tak, do 72, a nie brałem pakietu pakietu, w takim sensie. Czyli, a ty już stworzyłeś sobie postać? No, zasadniczo nie, ale mam większość zrobioną. Okej, okay, ale to w... dobra, bo myślałem, że zrobimy to od zera teraz, więc jakby yy, yy, to w takim razie ty, to jeżeli Ty masz relatorię tam już to porozdzielane, to Tomek w takim razie powiedz mi, który, yy, który pakiet chcesz. Dobra, to ja tylko dopytam, bo w tych skrócie zasad... To jest to, co jest pod, pod, pod punktem 1, tak? Ach, no przecież to e... nie mam otwartego skrótu. sobą. Masz zaraz... po prostu trzy, masz takie trzy jakby pule y... liczbowe. Tak, tak to, to jest to, tak? To jest chyba to, i zaraz sobie jeszcze otworzę. Okej. Okay, czyli się... na przykład Ta. mogę sobie wybrać, y... który chcę tak naprawdę z tych trzech. Tak. Dobra, to wybieram trzeci. Jeszcze chciałem podpytać, w którym roku my gramy. Teraz czy. W... Tak, teraz wiesz. Co okay. powiem ci to, teraz patrzę to one się. Nie, one się nie różnią. Tak, to masz rację. To są takie trzy. Dobra, tak, to, to ja jest... wybieram tam, gdzie jest siedemnastka pierwsza. Czyli ten trzeci. Chociaż nie, różnią się, ale to. Yy, yy, spoko. To, możesz... to, to jest nieznaczna jakaś różnica, więc jakby nie ma problemu. Dobra. Okej, okay, i co? Przydzielać sobie już. Tak, poprzydzielaj sobie, Dyle. jak chcesz. I teraz też najwyższa cecha i najniższa cecha określają takie charakterystyczne elementy w waszej postaci. Czyli, jeżeli, Aha. nie wiem, macie najwyższą siłę, no to jesteście, nie wiem, albo bardzo przypakowani, albo w jakiś sposób to się odznacza, tak. Wizualnie czy charakter, jako, jako charakter, tak. Też fajną rzeczą, e, bardzo fajną rzeczą jest w delcie to, że są. Nie wiem, czy to w skrócie zasad jest, ale jest taka zasada, że bronie, które zadają dużo obrażeń, czyli na przykład. E, a też jest. Princeton for Heavy Weapons. E, to są. Go to nie jest wyjaśniane w tym skrócie zasad, ale chodzi o to, że bronie, które zadają dużo obrażeń, czyli np. karabin maszynowy na full auto, e, granatnik, granat, e, nie wiem rewolwer z bliskiej odległości, to one mają szansę po prostu zabicia od razu, bez rzucania na e, e, obrażenia, i jest jakiś tam procent określony, w momencie, kiedy się rzuci więcej niż ten procent, to wtedy się sumuje dwie kostki, yy, które yy, reprezentują wtedy już konkretne obrażenia. I jest to naprawdę, jak przeczytałem tę zasadę, to tak sobie pomyślałem, kurde, zajebiste, nie? Mhm, tak, też mi się wydawało. No właśnie nie czytałem tych zasad, muszę teraz zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, ja przydzieliłem przy yy, cechach, Aha. cechy już mam. I mam powiedzieć ci, która jest najwyższa, która jest najniższa? Tak. Czy mam tak. to gdzieś zapisać? E, mhm. e, możesz powiedzieć i tak z ciekawości, nie? I, Dobra. I po, po, u mnie siła jest najniższą wartością, e, a inteligencja jest najwyższą. Mhm. E, no dobra, więc będziesz... To są takie cechy, które definiują, tak jak powiedziałem, charakteryzują też twoją postać, czyli jeżeli inteligencja, nie wiem, możesz mieć jakąś tendencję megalomana, czy naprawdę bystrego gościa, możesz być z tym ekstra, czy introwertyczny, to już od ciebie zależy, ale gdzieś też, żeby z tyłu głowy mieć, nie? Mhm. Jasne. Ja mam bardzo płasko rozdysponowane statystyki, wyróżnia się power i intelligence tylko. Mhm. Ogólnie tutaj mam inteligencję na poziomie 3 do 4, to jest imbecyl 5 do 8 to jest slow, nie? To ja. a inteligencja? E, nie, to jest e, siłę mam na 8. Siła, no to to jest e, po prostu Ta, wnik, Ja tylko tych różniejących się pisałem, więc mam... Jestem perceptive i stoik. Tak, tak, ale to tak miałoby być, że tylko te najbardziej mm, skrajne tak, tak. cechy. Dobra, więc to to mamy i teraz te pochodne atrybuty, czyli tak, HP, nie wiem na ile tego. się automatycznie wypełniają w karcie. Uh -huh. Tak? Tak. Okej. Okay, aha, jeszcze jest coś takiego, czego nie ma w Zewie, to są punkty woli, tak naprawdę. Wheel points. Tak, i to są. E, je się traci, to jest jeszcze w zasadach też fajnie było, żebyśmy wszyscy tam sobie doczytali, a ogólnie je się traci, kiedy nie wiem, na przykład jesteśmy przesłuchiwani przez kogoś i nie chcemy puścić parę z gęby, no to wtedy tracimy systematycznie te punkty woli. Albo też, żeby nie, wiem, nie zasnąć na przykład, to te punkty woli też nam powoli spadają. Też e, są, a propos takich różnych losowych zasad, e, to jest coś takiego, że mm, w momencie kiedy się nie prześpi jednej nocy, jest się niewyspanym, to się traci wtedy też e, na, rzuty na skile z automatu. E, a z kolei, jak się straci punkty niepoczytalności z jakiegoś źródła, chyba nienaturalnego ogólnie, to trzeba rzucać, yy, czy w ogóle jesteście w stanie zmrużyć oko. I wtedy jesteście niewyspani kolejnego dnia, i wtedy to ma wpływ na wasze rzuty. Więc to wszystko zaczyna się łączyć. Przy czym można na przykład wziąć środki uspokajające albo coś na sen, co też ma z kolei swoje konsekwencje, bo można się od tego unieza uniezależnić i yy, no. Więc narkotyki tutaj też wchodzą w grę i te narkotyki z kolei też nam ograniczają punkty poczytalności. Jest to troszkę bardziej dorosłe podejście, mam wrażenie, niż sam ze wktulu, gdzie po prostu na hura tam jest dosyć dużo. I jeszcze jest ten breaking point określony jako wasz punkty poczytalności minus moc. I w momencie kiedy osiągnięcie ten breaking point, to tak jak powiedziałem, zależnie od tego co wywołało zejście do breaking pointu i was ostatecznie złamało, jest lista różnych przypadłości, które razem dojdziemy do tego co jest najlepsze. I kolejny breaking point określa się biorąc ostatni breaking point i odejmując moc. I Taka jest zasada tutaj. Dobra, więc jakby profesję macie, professional skills z tych szybkich zasad macie już, czy tak, ja mam przed sobą. Tylko mam pytanie od razu. To jest tak, że nie ma tak jak w ZEWie, czyli masz tam jakąś wyliczoną pulę z inteligencji, wykształcenia. Nie, tu jest po prostu. Tutaj... Bierzesz sobie z ta, bierzesz sobie z profe z tej profesji, okay. którą masz i masz 8 wolnych i A. je podbijesz o 20. Tak, więc jakby special operator, bo ty jako special operator wtedy byś był, tak? Tak. E, I masz w tym skrócie te, czekaj, nie pamiętam, czy masz te w takim razie umiejętności? Takie psychologiczne nie akurat, ale to wtedy rozumiem. Po I teraz po prostu, wiesz, no, jakby. Kurczę, no, my może my decydujemy, jak to sobie zmienimy teraz. Więc jeżeli uważasz, że chcesz zmienić jakąś cechę na inną, no to na przykład. E, mhm. f, no to wybierz jedną rzecz i zamień na e, taką umiejętność, która jest charakterystyczna dla Delty, to jest hum Int, to się nazywa. Jeszcze jest SIGINT, uh, HUMINT to jest po prostu, uh, czy jak ktoś się nazywa? Wywiad osobowy się to tłumaczy. Jak się tłumaczy? Wywiad osobowy. Nie, nie, to nie jest wywiad osobowy, to jest... Uh, tak się tłumaczy, to jest no, no, rozpoznawania jak, jak bardzo cię przesłuchuje Hiwany robi w balona. Tak? Okej, okay. bo mi się wydawało, że to jest... Może uh, no, no, ja się pomyliłem w takim razie, poczekaj. Uh, co, nie jak ktoś nie zwał, przepraszam. Eee, ogólnie humans to jest, to nie jest sprawdzanie na to, czy ktoś na serio cię okłamuje, tylko bardziej jakie są jego intencje, albo... No tak, to to uprościłem za bardzo, masz rację. Czy rzeczywiście, czy może coś kręcić i tak dalej, ale to nie jest tak, czy o, czy to jest kłamstwo, nie? To, to nie no jest tak, tak, tak, czyli, nie tak, za tak jak, to czyli to działa się. tak jak psychologia w, w tym, w zawie. Tr troszeczkę, no troszeczkę tak, e, więc to jest to, a z kolei ENT to jest ogólnie analiza, e, nie wiem, e, s, przekazów radiowych e, czy jakieś na no, poziomie jakiejś też kryptografii i tak dalej, i tak dalej. Tak, to mi bardzo pasuje to HUMINT. Tak, więc mi się wydaje, postaci. że to zdecydowanie właśnie do twojej postaci by było. Mm. I wtedy mógłbym e, zastanawiać się na przykład military science. Być pewnie Percy a też chciał wysoko, mm -hmm. jeśli jesteś negocjatorem. Tak. tak, tak, tak. I zastanawiam się, czy w takiej sytuacji e, nie zamienić tego na to military science. Okej. Okay. I wydaje mi się, że explosives są ci mało przydatne. No tak. znaczy, jako tak. No. Podczas przesłuchań może czasem bombowo. <głos> wiesz, patrz do za mm? tylko ja nie widzę tutaj przy, w tych w skrócie zasad tego co mówisz widzę Demolition. On... no Demolition, tak dobra, Ok. to tak zrobię że sobie perswazję wezmę na 40 i na 60 Humint mhm. i też zwróć uwagę, że masz te a wie... co słapujesz? za Huminta? a w... Alertness nie wiem, co słupuje za Huminta? Co mm, zastępuje na Military Science Land? A jest, faktycznie tu się schowało. Jacek, coś mówiłeś, bo nie usłyszałem? Tak, tak. I jeszcze też jest tak, że każda ta profesja ma różną ilość tych więzi, więc ty masz dwie akurat, nie? Za chwilę przejdziemy Dobra. do tak. tego, określimy je i... Dobra, to sekunda sobie, mhm. chwilkę przydzielę sobie te punkty. Okej. Okay. I od razu jeszcze wybierz też osiem umiejętności, gdzie dodasz po te 20 punktów. Dobra. Mogą się powtarzać z tego co zasady mówią. Mogą się powtarzać u Ciebie też Jacku? Mm, wiesz co? Nie pamiętam, ale okej. Okay. Tylko jest rzeczywiście zasada, że żadna nie może jest być więcej. Jest nimi do 80 tak. bodajże. Mm? Ja chciałem mocniej podpakować Forensics, bo chciałem żeby moja postarz studiowała Forensics, czemu mi się wyzerwały Forensics. No nic, wypiszę jeszcze raz. To mam pytanie jeszcze, czyli w tej pierwszej, jeżeli chodzi o przycielenie tych punktów bezpośrednio z profesji, nie uwzględniam tych, które są w nawiasie, tak? Nie, nie, nie, to nie, dodajesz nie do tego. Tylko, tylko w tej opcji potem, gdzie daję po 20 punktów, to wtedy uwzględniam. Zgadza się, tak to wygląda. Dobra. Tam gdzie ci mówią, ile masz, to tyle masz, a tam gdzie ci mówią, dodaj, to dodajesz. Aha, okej, okay. dobra, ja, ja pomyślałem, że dodajesz do tego, co jest w nawiasie, ale... Niestety nie. Chyba źle zrozumiałem podręcznik. Nie, eee, to spoko. Zab moim zdaniem, za bardzo by to było wtedy takie... To za mocne. Zgadzam się z, twoim, z twoją opinią. Eee, Też jest dziękuję. zasada, która e, na początku mi się wydawała, że chyba coś przesadzili, ale potem jak przejrzałem umiejętności, to doszedłem do wniosku, że to rzeczywiście chyba jest sensowna zasada, że ta umiejętność, która ma 0%, nie można jej używać. Mhm. Eee co w przypadku na przykład artylerii jest dosyć sensowne. Tak. No, na zero masz co? Artylerię, masz prawo, masz tak. medycynę, Chociaż masz sztukę, też na zero, więc... Ale... No... Wiesz jak ja rysuję? Ja mam sztukę na zero przecież. <laughs> na, na żywo. Byłeś kiedyś w jakiejś galerii sztuki? Widziałeś jakiejś... <laughs> <laughs> więc... E, dobra. E, dobra, to powiedzcie jak już szczyty rozpisali. Dobra, jeszcze chwilkę. Ja się tu też jeszcze trochę mizią. Wezmę sobie język hiszpański, będzie ok? Mm -hmm. Aha, i te... E, jeszcze jest taka zasada, jest Optional Bonus Skill Point Package. E, czyli to jest... E, to są, z tego co rozumiem, to jest te 8 umiejętności. Tylko one, tak, są one są sprofilowane przez to, kim byliśmy wcześniej, ale wydaje tak. mi się, że tak naprawdę Chora agenci się. czy wojskowi, to oni tak naprawdę nie mieli w większości wcześniej życia i są so kim są, więc... No, jest, jest na tym jakoś ila. No, aczkolwiek moje się zgadzają w dużej mierze. Mm. Czy nawet dokładnie. Jedyna rzecz, która w Dalcie, szczerze mówiąc, ja bym zmienił, to to, że te cechy... Yy, powinny być już procentowo, a nie, że się kurczę mnoży. Tak, i... tak to jest bez... To, właśnie to, to były dwa punkty, które tak mnie trochę ubodły. To było to, że się mnoży i ten breaking point. To się dziwnie wyliczało. W sensie, że pomnóż razy 5 i odejmij to samo? To nie najpierw było napisać pomnóż razy 4. Ale jak mówisz, że się odejmuje cały czas to samo. Ale nie, nie. Czemu odjąć? Bo w... napisane jest, że twój breaking point to jest 5 razy yy, power minus power. Nie, to jest napisane sanity minus power. No tak, To no tak, no, tak. jest 5 razy power. Oj, nie? wiesz, to jest gra. To jest takie... No tak, masz rację. Ale no, jest to, nie, ale no, pokazuje, jak się ulicze, że się powtarza i to obliczenie to tak, to ma sens. My myślałem, że to jest artefakt po jakiejś poprawkach, że tam pokazuje, było coś innego. Ale pokazuje wcześniej. to logiczną zależność trochę też, nie? Czym jest y -hmm. breaking point, więc jakby. No, można dyskutować o tym. E nie czytałem zasad walki. Rzuć na to okien, też kiedyś. Nie powinny być, aczkolwiek wszystko się dzieje, więc jakby mm. nie mówię nie. Zasady walki są praktycznie takie same, tylko, tak jak powiedziałem, strzelanie ogólnie i bycie ostrzeliwanym często wiąże się z utratą Szczególnie jeżeli nie jest się nie jest się do tego przyzwyczajonym i... no I fan z pewnością nie jest. Okej, okay, bo są takie pakiety właśnie jeszcze dodatkowe dla postaci, które A, uwzględniają... Coś to się działo z nimi wcześniej Tak, tak, tak nie wiem czy chcecie brać takie y, postaci. Ja Zastanawiałem się. Chcesz, żebyśmy wzięli? Jest ci to obojętne? Nie chcesz, żebyśmy to brali? A. Wiesz co... Mmm... To jest napisane tak, że. Okej, okay, mam to, to jest na stronie. Co to jest ze strona? Bo tak na szybko 38. to coś niż. Tak. E, więc jeżeli jesteście członkami Delta Green to to jest teoretycznie sugerowane i to nadaje mm -hmm. jakieś tam kolorytu i może pomóc wam jakby rozwinąć w głowie ewentualnie jakieś backstory postaci, więc e, nie upieram się, bo to trochę wam e, tę postać skasuje na pewnym poziomie, ale też doda kilka e, jakichś bonusów więc jak chcecie no dobra, to do mnie by najbardziej pasowało Things Man Was Not meant to Know, jeśli miałem się spotkać z jakimś supernaturalem na starcie. Mhm. Aha, jeszcze dodajcie sobie za chwilę te bondy, czyli więzi o szacy, o, znaczy stworzymy, ale macie poziom waszej charyzmy, to jest poziom tego bonda. Mm -hmm. I też właśnie te doświadczenia przeszłe mają wpływ na Wasze bondy, w niektórych przypadkach, w każdym razie. A Tomek, jeżeli w tych podstawce zasad są określone te zasady doświadczeń, czy hmm, chyba tego. Tak, nie tutaj w tym, jest. w tym skrócie było coś takiego, zaraz zobaczę. To były jakieś chyba trzy do wyboru, tak? Tak, tak, tak. Coś tak. takiego, A mam coś takiego, tak. Szczerze mówiąc, te podstawowe zasady są więcej warte niż podręcznik, jak dla mnie. Bo one w tak zwięzły, jasny sposób opisują to, że na przykład jest ten cały dział willpower. No tak, to jest naprawdę. Mi jakoś pasuje ta pierwsza, ale to, tobie zależy na tym, żeby to było coś, żeby to było spójne. W sensie, żebyśmy we dwóch mieli to samo, czy, czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia, bo nie, nie, byliście... inne, nawet bym powiedział. No, nie jesteście pierwsze. Nie byliście częścią tego samego doświadczenia, nie? więc jakby... Tak, tak, tak właśnie mieliśmy to ustalić, ale wydaje mi się, że nie, nie znamy się raczej, czy widzisz ja za... jakiś sposób, w którym byłem się nasze postacie miały zapoznać wcześniej. Ja założyłem, że nie jesteście częścią, znaczy nie, nie braliście udział w tym, tym samym wydarzeniu, ale może. Ale że pewnie się znamy już, no to już... Aha, no tak, no i to jest kolejny właśnie element, czy się znaczy, czy nie. No i ja nie bardzo widzę, kiedy mielibyśmy. Jeżeli należymy do Delty, to myślę, że moglibyśmy już się znać. E, możecie to być... Z... Może... Mo, mogliście zostać poznani, że tak to ujmę. Czyli byliście skierowani. No i teraz pytanie, czy macie już jakieś akcje z zapasem? Wydaje mi się, że ja nie w ogóle. Czyli tak jakbym widział moją postać. Ona jest jeszcze młoda, 35 lat, to jeszcze nie jest aż tyle. Mm -hmm. On jest we FBI je od 25 lat, to szybko by musiało bardzo pójść. To ja swoją postać widzę, że ona od strony powiedzmy teoretycznej już mogła mieć doświadczenie, to znaczy mogła przeglądać jakieś raporty z akcji i gdzieś może nawet pokładać już taką konkretną wiarę w to, co się dzieje. Natomiast no, nie ma jeszcze tej wiedzy i też nie ma tego doświadczenia w... Typowo takiego związanego z akcjami Delty. Mhm. Mm Okej, okay, czyli, czyli tak naprawdę już jesteście w, w trybach e, agencji, tak? Ja jestem za. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, dobra, więc. E... Więc jesteście w takim razie częścią, to żeby teraz wyjaśnić też po części jak działa Delta Green jak już wspomniałem jest to pewna konspira, jesteście częścią jednej komórki agencji i teraz każda komórka jest nazwana od litery. Teraz pytanie jaką literę wybierzecie? Macie wybór, nie może być to litera A. <głos> A, to muszą być te całe łacińskie litery. <głos> nie, nie, muszą być łacińskie. <głos> ale, okay. ale wybierzcie może coś, co można wymówić łatwo. Chcecie, w sensie, żeby to nie były może jakieś hebrajskie symbole, okej? Okay? <głos> nie, tak omikron mi pasował do jakiegoś powodu. <głos> nie, nie, no. Jak nie, omikron to... T? Jak Tadeusz? Okej. Okay. W takim razie jesteście członkami e, komórki T e, i z racji tego, że każdy z was musi mieć swoją nazwę e, jakby kodową w agencji, to wymyślcie sobie e, imię na literę T, którą, która będzie waszym jakby... E, no. ja to się cieszę, że nie Omikron. <laughs> Czy po prostu imię, po którym będą się do was zwracać, albo jakieś, no imię będzie najlepsze, tak. Okej, okay, kilka chwil, poszukajmy sobie listy jakichś popularnych imion. Dobra, ja będę Teddy, albo okay. Ted po prostu. Okej. Okay. To ja w międzyczasie dopytam, jak wybieram sobie, tam mieliśmy do wyboru te disorders, mhm. I wybieram to, co jest związane z przemocą. To co teraz robię dalej? Wybierasz to, co jest związane z przemocą, tak? Bo ty... Aha, extreme violence, czyli... Tak. To PTSD, depression... Okej, okay, czyli jesteś już... E, adapted to violence, tak? E, a tam są podane w tych skrótach zasad przykładowe, czy nie? E, są... Wiesz co, są po prostu po tych, pomyślnikach podane. E, tak. Tak, no więc to jest my, my to... tak. E, tutaj mam... Tak, e, będę po angielsku czytał, ok? Tak. Addiction, depression, intermittent explosive disorder, e, uh -huh. ligerofobia, czyli to jest jak coś, strach przed głośnymi dźwiękami, e, co uh -huh. w przypadku wojskowego jest to bardzo uzasadnione. Uh -huh. Paranoia, PTSD, sleep disorder, totemic compulsion. Paranoja Paranoia bardzo mi pasuje do mojej postaci. Ok. Mnie pasuje depersonalizacja, którą sobie wziąłem. I... A, jeszcze tu ma być kołudne im, dobra. Dobra, więc może być, może być paranoja, aczkolwiek paranoik w organizacji konspiracyjnej to jest naprawdę... Czyli y, mogę być paranoikiem, który przyjmuje bardzo y, silne leki. Mhm. E, no, w ten sposób jakby, wiesz, się gdzieś tam normalizuje ten stan. Okej. Okay. To w takim razie możemy założyć, że codziennie musisz wziąć rano mm -hmm. leki winy i wieczorem, wypadku. Okay. I, bo w innym <głos> wypadku zobaczymy, co się będzie działo. Dokładnie, Dokładnie tak. A... Ojej, to może być straszne. Bardzo albo... bez... albo... ciekawe. Tak. <głos> A to się czymś różni? A... <głos> Dobra, A więc to mamy i teraz określmy te wasze więzi. Wasze więzi mogą być e, członkami rodziny, osobami, organizacjami, które wam pomagają e, czy nawet e, nie wiem e, psychoterapeuty. Tak, no w sensie to może być to nie musi być osoba zawsze. Tam pamiętam tak. było kółko wsparcia weteranów wojennych na przykład to może być. Jeżeli oglądaliście pani Szera to to się czasami może źle skończyć, ale Kojarzę, tak. Ale tam było to dosyć w sumie dobrze pokazane, jak właśnie, jak bardzo ludzie z problemami, szczególnie po wojnie, no muszą coś takiego mieć, bo sobie nie dają rady. Nie? Uh -huh. e, tak. Czy nie wiem, czy na przykład dziadek, do którego zawsze można zadzwonić, się zwierzyć i, i cię wesprzeć, czy. Czy rodzina, żona, syn, cokolwiek pies nawet. Jeżeli grajście w Blues Projekt, to tam jest świetnie pokazane, jak postać jest związana z psem po prostu i nie graliście w Blues Project? Grałem. A może jakiś nowy wyszedł, dobra. Tam jest nowy Blażysz Project, tam jest świetnie pokazane. Polecam jako horror, tam jest taka sytuacja, że postać chodzi z psem po lesie i trzeba czasami za tym psem po prostu biec, w momencie kiedy pies odbiegnie za daleko to postać zaczyna lekko świrować momentami, bo ten pies był pomocny mu podczas terapii po jakimś tak mm -hmm. wydarzeniach na wojnie i gość po to prostu... To ciekawe. No, no fajne ciekawe kiedy... ja w te z lat 90? Nie, nie, nie. nie, nie to, to było z 2000 roku, one były, bardzo One grę. były fajne, ale ten jest naprawdę dobry, Okej, okay, wierzę na słowo. No ja idę trochę po grubości. Moim, moim tym kontaktem, czy tym, czy tym, rozumiem, tą kotwicą taką, która jakoś... No tak, która jakoś mi pomaga, no to będzie zaprzyjaźniony terapeuta, zaprzyjaźniony jak to brzmi, Trochę ale tak, tak ale, ale dokładnie tak, znaczy ta relacja jest kompletnie nieprofesjonalna z jego strony, natomiast hmm. tylko w jego towarzystwie Alan czuje się tak dobrze, a on po prostu prawdopodobnie się jakoś uwikłał w tą relację już dłuższy czas temu i nie potrafi się wykaraskać z tego. Mhm. W sensie powinien to przerwać w momencie, kiedy nie, jakby pojawia się między nim jakaś relacja taka poza, poza, poza salą, mhm. poza terapią, no ale tego nie zrobił, nie przerwał. Okej, okay, czy. Jasne. Czy, czy psychoterapeuta ma większe problemy od ciebie w takim razie? Kto wie? Licencję pewnie może stracić, no. Okej. Okay. to jest... Może to jest jeden z haków też na mnie. To jest akurat dobry wątek na jakiś poboczny... No, poboczną historię. Um... To ja na razie przywaliłem sztampom i mam byłego partnera, jak jeszcze byłem policjantem. E, Okej, okay, ale... To był ten gościu, którym jakoś wprowadził i ja z nim czasem coś ten... Okej. Okay. To... Nie podoba mi się jakoś to super, ale... Tylko Tomek, ty masz dwa e, dwie te uh -huh. więzi, więc musisz jeszcze coś tam wymyślić. Dobra. Ja mam e, trzy, już w ogóle będzie bieda. To jest też trochę tak, że na przykład e, te bondy, te więzi, one też przy, mogą przyjmować na siebie e, punkty poczytalności, które tracicie. I działa to trochę na takiej zasadzie to jest e, fabularnie w sumie dosyć ciekawie rozwiązane. E, obniżacie poziom, poziom tej więzi, w momencie kiedy na przykład macie tracić poczytalność, to zrzucacie to na tę więź i potem rozgrywa się to fabularnie tak, że na przykład, nie wiem, zaczyna coś wami pomiędzy wami zgrzytać, nie tego dogadajecie się z tą osobą czy z tą, z tą więzią i tak dalej, więc jakby mam nadzieję, że czujecie ten taki mhm. dysonans, który się tam dzieje. Super. To ja mam drugą osobę, to jest sąsiad. Starszy gość, który jest weteranem wojny w Wietnamie. Mm -hmm. e, Okej, okay. to na później f, To wpiszcie sobie to. Fajnie by było, gdyby te postacie też miały imiona, nazwiska i tak dalej, tak dalej. Ale to teraz tego nie oczekuję, bo wiem, jak to jest Ja będę musiał posiedzieć jeszcze trochę. Nie, same sztampy mi do głowy przychodzą. Nic ciekawego. Dobrze, tu jest jeszcze napisane, że dobrze by było wymyślić do pięciu motywacji, które was popychają naprzód. Jeżeli chcecie, to fajnie by było, żeby to było, ale mi się wydaje, że to jest na tyle sztuczne, że... Zgodzę się z tą sztucznością. Z jedną za dwie, ewentualnie, ale pięć to jest od jasnego. Ja nie mam pięciu jako człowiek. W sensie, wiesz, jakby... Biorąc pod uwagę, że zmierzacie się z różnymi dziwnymi rzeczami, to ta motywacja może być zupełnie jakby bez znaczenia tak naprawdę. Bo w momencie, mm. kiedy jesteście w organizacji, która ma na was haka, to, no to. No to jaką wy możecie mieć motywację w momencie, kiedy już jesteście zmęczeni życiem na przykład. Ale, ale jeżeli rzeczywiście uważacie, że to jest coś fajnego i chcecie uzupełnić postać o to, to, to super. Nie? To jakby tylko mówię, że nie, na, nie naciskam. Pogłówkuję i może mi coś przyjdzie na myśl. Do tej postaci nie mam, do drugiej bym miał, ale no. Dobra, też zasadnicze pytanie, w jakim mieście działacie? Jak się nazywało tu Albuquerque? Daj mi chwilę, wleciało mi nazwa miasta z głowy. Na samej północy, drugie i moja Moja mojej geografii się kłania. Y na, no bo Jak ci pokażę na mapie, to mi powiesz, jak się nazywa ta miejscowość, czy niekoniecznie? Boston, Providence, Seattle. Na zachód od Bostonu. Eee, Chicago. Prostej. Nie, nie, jest znacznie bliżej. Jeden stan w lewo. Eee, Detroit? Dobra, zaraz znajdę. Nie, zaraz ci to znajdę. Albany. Dobra, yy, i teraz jeszcze rozumiem, że Ifen yy, na co dzień pracuje w FBI, tak? Tak, ja go widziałem jako właśnie pracującego na coś w FBI, w wydziale kryminalnym po prostu. Okej, okay, a Alan pracuje w... Też FBI, natomiast co do wydziału to może ci coś zaproponować, bo ja nie mam pomysłu. Daj mi kilka chwil. Nie wiem, no. jakaś behawiorystyka czy coś takiego? Mógłbyś być behawiorystą, ale mógłbyś też być Hostage Rescue Unit, oni się jakoś nazywają. Od zakładników, tak? Mhm. Mm no jak on był chciał neg być negocjatorem, nie? To mhm. mi się, że tak, tak. Że to się jakoś dopina w miarę. Okej, okay, no ale to będzie to będzie jednostka jakaś taka. Yy, yy, interwe jak, interweniująca, interwencyjna, tak? To przeważnie chyba oni mają takie postacie. Mm? Zgadza się. I jest w Albanii i ten istniejszy słod, Okej, okay, jak, jak to się pisze dokładnie? Critical Incidental Response Group. c, -C -I -R -G. Dzięki. A twój pododdział to jest H Hostage Rescue Team. O, super, dzięki. No i super. Uh... Jest. E, nie, jest, przepraszam, jest. Crisis Negotiation Unit. Oni z jakiegoś <śmiech> powodu nie podpadają pod HRT. Aha, czyli... In, yy, bo, bo, bo, bo, dobra. Jest, tak, to jest FBI, w FBI jest CIRG, czyli ten Critical Incident Response Group i w CIRG jest sekcja taktyczna i w tej sekcji taktycznej jest Crisis Negotiation Unit. Zawsze fajnie jak jest jedna taka osoba w grupie, która zamiast jest, wszystko poczony. wyciągnie to. Ja mam około 80 zakładek FBI otwarte, w tej obecnej. To jest nie Próbowałem mierzyć z jakiej broni korzystają, bo mam wrażenie, że Wikipedia kłamie, ale doszedłem do wniosku, że może nie kłamie. Na stronie FBI o tym nie ma prawie nic. Miałem <śmiech> wrażenie, że oni z tych korzystają, a Wikipedia mówi mi, że glocki. No. Może i glocki. E, dobra, czy mamy jeszcze coś, czego nie ma na kartach postaci w tej chwili? E... Ekwipunek i uzbrojenie, ale to wydaje mi się w dużej mierze można olać, chyba że nie chcesz tego olewać. Wiesz co, eee, wydaje mi się, że to jest rzecz e, tak naprawdę mało istotna, ponieważ jako agenci mhm. tak naprawdę się jak mieli dostęp do wielu rzeczy. Aha, e, też i, kolejna rzecz, która właściwie mi przyszła do głowy, czym się różni Delta Green, a raczej co ma Delta Green uwzględnione to wydatki. I to jest ogólnie bardzo fajne, ja będę musiał się jeszcze pochylić nad tym i, i sobie zapamiętać czy zanotować wszystkie te dodatkowe zasady. Ponieważ jest to tak, że w momencie kiedy macie jakiś pułap wydatków i w momencie kiedy chcecie się przestrzelić z wydatkami to możecie próbować to robić, ale ma to jakieś swoje konsekwencje i może się udać albo nie. I mm -hmm. z prośbami o na przykład finansowanie możecie się zwrócić do rodziny albo zapożyczyć się gdzieś, albo coś takiego, ale możecie w ogóle y, z taką prośbą iść do agencji, do samej Delty, i czy do, czy do waszego y, pracodawcy. Tylko to się po prostu może poważnie skończyć, bo jeżeli się przestrzelicie z wydatkami i tego potem nie wytłumaczycie, to po prostu możecie stracić pracę albo możecie pójść do więzienia za malwersacje finansowe. Więc jakby to jest też bardzo ciekawe. Wręcz taka mini gra w tym wszystkim, która mi osobiście się bardzo podoba, ale jest to dodatkowa zasada, której nie zapamiętałem. I w tej chwili nie jest to potrzebne, ale będziecie mogli mieć chęć, żeby skorzystać z tego w którymś momencie. Nie wiem nadal, Jasne. czy skrót zasad to zawiera, czy... Nie, on chyba tego nie zawiera, bo to już jest takie dosyć zaawansowane. Mam pytanie, ponieważ do mojej postaci tak średnio pasuje, myślę, broń ciężka. Mhm. Czy mógłbym sobie na przykład zamienić tą broń ciężką, nie wiem, na prawo? Załóżmy, że, że nie wiem, że na przykład studiowałem prawo. Mhm. Ja nie mam Albo... sobie problemu. Wiesz, okay. Jeżeli Altarian też nie ma z tym problemu, żeby zamienić... Nie, tabu. nie, nie. Dobra. Prawo wydaje mi się dziwnym wyborem, co prawda, ale... Ty no masz biurokrację albo coś podobnego? Mów biurokrację. Zastanawiam się, co, co on mógł takiego konkretnego... Ale to co, psychologię studiował i od psychologii się zaczęło? No coś takiego bardziej mi brzmi Dobra, jest prawo. Czyli, czyli science i rozumiem, że tu wpisuje psychology. Nie, psychologia jest. Masz psychoterapii, może tutaj coś umiesz? Może nie. Tu już sobie wpisałem, ale Aha. to pytanie, bo to jest, bo moim zdaniem psychoterapii, bo wiadomo, że to jest specjalizacja, a jakoś właśnie spróbowałbym umocować też ze studiami tą postać, a na razie z tego co rozdzieliłem, to tak średnio mi to wygląda. No. No to, natomiast te 50% mógłbym wydać wtedy właśnie na, no na psychologię, myślę. Po samej Tak, brzmi sensownie. Sobie nie... Dobra. Ewentualnie język jakiś... Ale Aż ty medycynę masz? W sumie, e... w sumie jak ty siedziałeś w wojsku, to ty mógłbyś znać arabski, jeśli się zajmowałeś przesłuchaniami. No dobra, więc chyba nam się powoli wyklarowało. I, i, I powoli chyba nam się określają te postacie hmm? całkiem tak sympatycznie. To ja muszę nad tymi bądami posiedzieć, bo tutaj nie ma zbyt dobrych pomysłów. Dobra, czyli możemy uznać, że tak naprawdę postacie na, na ten moment są skończone?